Dzień dobry Paniom, dzień dobry Panom. Jest godzina 10.00 czasu warszawskiego, a zatem z punktualnością godną lepszej sprawy witam wszystkich Państwa z arenie serdecznie start! Serdecznie witamy dzień dobry szepcząco. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry moja najdroższa. porannym nastroju. Witamy Was serdecznie w podcaście Rów i dzisiaj będzie o... O czym? O poznaniu. A, o poznaniu. No właśnie. Zatem ja i Mariola będziemy... Czy <śmiech> jej będziemy mniej, ale... Ale, ale... Witamy Was z łóżka porannie i dzisiaj podcast taki całodniowy coś się będzie działo w czasie lunchu, w czasie obiadu, w czasie kolacji i różne inne ciekawe rzeczy, zatem zatem witamy i, i co? I miłego dnia życzę. A, właśnie, dokładnie. Dziękuję. Proszę. To radio, przepraszam, to podcast. Nie tylko dla orłów. Może zostaniesz. <głos> A myślisz, że chcę mi się teraz gdzieś iść. Może zostaniesz tak... w ogóle. Dzień dobry, Państwu. Minęła ma właśnie szósta i pora wstawać. Nie wiem co się Państwu śniło, ale mam nadzieję, że były to miłe. Dziś mamy 15 września, i imieniny obchodzą Albin i Nikodem. Przy okazji składam im najserdeczniejsze życzenia. Dzień zapowiada się wspaniale, chociaż z rana możliwe są lekkie zamglenia. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 17 stopni, a niebo rozpogodzi się, po południu będzie naprawdę słonecznie. Częstotliwość wzorcowa na dzień dzisiejszy wynosi...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 Gimnastyka, gimnastyka, rąsia, rąsia, nóżka, rąsia, rąsia, nóżka Gimnastyka, gimnastyka, się ruszamy, tra la, la. Ta Gimnastyka, aerobik Granada. Sport dla niewyżytych kobiet. Rujesz swoje piękne swetry Robisz z tych koszmarne getry Bójny kształt więcej liczny. Nasz kostium elastyczny Ciało twoje spragnione ruchu Gimnastykuj w nowym duchu Trener już nastawia płyty Podkład pod aerobity Coś do tycia dla ochłody Przygotował trener młody Serwis lokalny Barbara Zauer. Około 100 mosiężnych gwiazd zgradziono z płyt nagrobnych grobnych żołnierzy radzieckich na stokach poznańskiej Stadeli. Według policji raczej nie jest to czyn o charakterze politycznym, ale kradzież cennego metalu. Poznańska policja podjęła śledztwo w tej sprawie. Na Spitzbergen. Wyjechał wczoraj prezydent Poznania, Wojciech Szczęsny Kaczmarek. Prezydent pojechał na zaproszenie zaprzyjaźnionych z naszym miastem dwóch wiosek na południu tej należącej do Norwegii wyspy. Rewizyta sołtysów obu wiosek zaplanowana jest na wiosnę. Jak dowiadujemy się nieoficjalnie, prezydent Kaczmarek będzie próbował załatwić na Spitsbergenie kilka niedźwiedzi polarnych dla poznańskiego ogrodu zoologicznego. Jeśli prezydent powróci z niedźwiedziami, będzie to kolejny dowód na to, że kontakty zagraniczne opłacają się naszemu miastu, powiedziano nam w Urzędzie miejskim. Święty Marcin czy Świętego Marcina? Aby uniknąć częstych pomyłek w nazywaniu głównej poznańskiej ulicy, Będzie przygotowywany jest projekt uchwały dotyczący przemianowania niektórych nazw miejskich ulic. Obecnie toczą się spory. Lewica dąży do przywrócenia dawnej Armii Czerwonej, prawica obstaje przy drobnej modyfikacji nazwy na Ulicę Świętego. Zarząd miasta, aby pogodzić radnych, proponuje kompromis i przemianowanie ulicy na Świętej Armii lub Czerwonego Marcina. Ostateczna decyzja zależeć będzie od wyników referendum, które niebawem zostanie przeprowadzone wśród osób zameldowanych w dzielnicy Poz najstare miasto. Wiele kontrowersji budzą też ulice, w których nazwach znajdują się cyfry. Automaty pocztowe selekcjonujące przesyłki psują się najczęściej przy rozszyfrowywaniu adresów ulic 23 lutego, 27 grudnia i 28 czerwca. Dlatego też Poczta Polska zobowiązała się ponieść wszelkie koszty związane ze zmianą tych nazw. Ufundowała także nagrody dla tych, którzy wezmą udział w publiczniecie na nowe nazwy tych ulic. Kartki pocztowe ze swoimi propozycjami opatrzeć należy hasłem nazwy naszych ulic świadczą o nas lub nowa nazwa, sprawna Automat, uśmiechnięty, doręczyciel. I na koniec najprzyjemniejsza informacja. Otóż bezpodstawna, obecnie niosąca ze sobą żadnych informacji, wręcz myląca nazwa ulicy Piekary, zgodnie z projektem ma otrzymać miano ulicy Radia S. Mi, mi, mi, mi. <coughs> Radio S Halo, halo! Radio Poznań. Fala 270-30. To radio, przepraszam, to podcast, nie tylko dla. Jedną z podstawowych czynności dnia jest śniadanie. Śniadanie najlepiej żeby była herbata. Kawa. Ale pani jeszcze nie udzieliłem głosu. Herbata najlepiej z cytryną. Dobra cytryna. Tutaj he, hałosuje nam sztuczami i wszystkim bardzo. Czyli musi być przede wszystkim herbata, no, no bo moje siedzenie zazwyczaj składa się z herbaty, dopiero potem, czy się lunchu, coś tam konkretniejszego. A pani? A moja kawa. Mówiła starsza operatorka mikrofonu. Jak to można imię? Dziecko, czekaj. My, my, my. Jak to było? Nie pamiętam, jak się przedstawiałam. Mariola. Mariola, właśnie. Mariela Bojarska, znana fitness woman z lat 80 W każdym razie dzisiaj zaczynamy już tak poważnie śniadaniowo. Ja wziąłem sobie szyneczkę, jajeczko, mam pomidorka, paróweczkę, To, co kuchnia tutaj dzisiaj wydała. Bardzo skromnie, bardzo skromnie, bardzo skromnie. I nie powiem, że oszczędnie, ale tak poznańsko skromnie. Tak, dziękujemy. I cóż, i lecimy dalej, bo dzisiaj podcast jest bardzo taki kompaktowy, krótki, szybki. Siedzimy sobie na trasie w mojej tutaj rezydencji i... No i tyle, i lecimy dalej. W planach dzisiaj trochę chodzenie po Poznaniu, może skoczymy do Heleny i do Marleny nad morze, zobaczymy co i jak. No i tyle, i, I tyle, tak? Tak, tyle. Dziękujemy. Maria są boskim głoskiem. Tak, tyle. A normalnie mm -hmm. jest po prostu Znowu nie posprzątałeś skarpet, leżą pod łóżkiem. Tak Nieprawda, kłamstwo. Dziękujemy i zapraszam ponownie. Tak. Halo, halo. Jak ja mam to powiedzieć? NORMALNIE! Halo, y, tu Poznań, halo, jak ja mam to zrobić? Halo, halo, Radio Poznań, fala 270 siedemdziesiąt metra. ma 36. Okazuje się, że z tymi rocznicami, co wszystko pogmatwałem. A teraz na pewno nie pogmatwam. Słonka się wieciło! do mnie z Jagodami. jak miło! Zbierała Jagodzbam! Ujce, Jasiu, to ci dom! Depres wam damy, ludzie. Bojo ja cię kochom! Depresy, bo kochom Za 21 minut 9, piosenka radiowa. Wszystkie piosenki, które są grane w radiu, są piosenkami radiowymi, ale ta jest szczególnie radiowa. Gdy się o świcie, Łazienka, są kupycie, śniadanko jajko, kawa Słyszysz? Coś ci nie pasuje i jajko nie pakuje, więc oka na skalę, już wiesz, to nie zechwale. <tos> My jesteśmy całkiem inni, raz tośmy, <tos> <tos> to, do śmiechu, raz do łez, to znów to znaczy radio S. My muzycznie bezpatnijni, rok na pręgę popiódł zrzew. My jesteśmy komercyjni, to jest właśnie Chodź podcastu nie tylko dla ołów. Konkursik, ależ proszę, czasami za trzy grosze. Telefon rozdzwoniony, mówi pies zgubiony. Dla dziecka, dla staruszka, raz przebój, raz babuszka. Więc jej już człowiek i pies, gdy bez radio S. My jesteśmy w właśnie, raz do śmiechu. Raz Dzień We're right. wszystkich telewazów przy radio i podaję nasz program. pogrom, przepraszam, nasz program na jutro. Jeśli jutro wstanie dzień, jeśli jutro słońce wzejdzie to spromieni słońca most do tych okien zrobię do twych drzwi, dzień dobry. I'm going that. I'm 11. Słuchaj, Radia S. Tak od rana, tak od rana. Mariola w kąpieli już drugiej po śniadaniu, bo pierwszą miała taką przedśniadaniową. A ja witam Was serdecznie w podcaście nie tylko dla orów. Nowy sezon jedenasty. No i cóż... I z montowania, przyjemność i radość zmontowania, przyjemność i radość zbycia dla Was drodzy słuchacze i przyjemność i radość dzielenia się sobą i nie tylko sobą, bo słyszeliście Mariole właśnie z Wami drodzy wszyscy słuchacze Piotrze z Krakowa Czerwku, em, Pawł, Pawle Duraju Pawle z Rzeszowa i, różnym, i Wojtku z Berlina, i Marku z Nowego Jorku. Wszystkim, wszystkim, może nie wszystkim siedziałe, ale wszystkim mówię. Witajcie w podcaście Indeklarów i jedenasty sezon to już jest Kuba. chciałem powiedzieć, kawał czasu. No i cóż, i radość jest, radość montowania, radość bycia, radość tworzenia. No i jak słyszeliście, dzisiaj podcast poznański yy, i raczę Was niezwykle, niezwykle rzadką rzeczą, y, czyli programem radiowym Radia S. Y, znalazłem, stałem się może posiadaczem, inaczej stałem się posiadaczem, nie znalazłem y, plików y, no mega wysokiej jakości, takiej cyfrowej. Też wtedy chyba nie było jeszcze cyfry. Nie, była, była, były. Dyski magnetooptyczne 91 i drugi rok, czyli dzisiaj audycje radia z 91, 2 i 3 roku mam tego nagranego mm, ojejcie chyba z 6 czy 7 godzin w jakości. Jakie 5, 6, 7 godzin? 5, 6, 7 dni! Mam tego mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo, więc jak słyszycie, jakość jest fantastyczna. Maciej Narożny, przed chwilą grabasz z piżamy porno. Nie, to był inny, to nie był grabasz, to był, no jak on się nazywa? Szymon Lewicki. Szymon Lewicki, no i przed chwilą piosenka kultowa, piosenka Radia. Takiego Radia już nie ma, takiego Radia już nie znajdziecie, takiego Radia... Po prostu nie uświadczycie, a to było Radio S, w którym były początki mojego podcastowania. Zresztą jak słyszeliście w jednym z poprzednich podcastów kiedyś dawno, dawno temu właśnie miałem przyjemność całą godzinę nawijać z Maciejem Narożnym, ze Zbyszkiem Frączkiem właśnie o tym, jak to radio powstawało, jak to wszystko się tworzyło, jak Dawidziński właśnie tam swoje pierwsze kroki radiowe um, stąpał. Nie. Kładł Też nie. Yy, robił, może tak kroki się robi? Nie, Kro, kroki się stąpa chyba. Yy, w każdym razie, w każdym razie serdecznie witam Was yy, w nowym sezonie, 11 I dzisiaj sobie zaplanowałem tak, że wszystko będzie z racji Marioli, bo Mariola yy, lubi bardzo tak 18.47, 13.42. Jak się pytasz jej, która jest godzina, yy, to jest na przykład 18.45, a on, normalny człowiek, by powiedział, no, zaraz siódma za 15. A ona mówi 17.48 i 36 sekund. Ma taki wielki zegarek na ręce i zawsze dokładnie wie, która godzina. Więc dzisiaj tak trochę z przekąsem, żeby jej utrzeć ładnego nosa. Jej boskiego nosa, w zasadzie można by tak powiedzieć, tak właśnie podaje często w podcaście, godzinę. Zatem, zatem lecimy dalej, lecimy dalej i czas zaglądnąć na drugie śniadanie do mojej siostry na przykład, bo dzisiaj podcast poznański, moja siostra znana jest restauratorka i, i żywieniowa. Ogóru to nie, bo to pewnie ta Healthy Plan by Anne, czyli żona Lewandowskiego, ona tam rzeczy różne zdrowe, a moja siostra ma tylko sklepy ze zdrową żywnością, więc sprzedaje tam różne ciekawe rzeczy. Może nam coś powie, może nam coś powie, zatem wracamy do podcastu, wracamy do Radia S i wracamy do Poznania przede wszystkim, bo z Poznania są najpiękniejsze dziewczyny, czasem też ze sierem są całkiem niezłe. W każdym razie, w każdym razie wracamy i jak słyszycie, twarz mi się śmieje, radość nagrywania i radość montowania i radość bycia dla Was i moje powtórki potrójne znaczą o tym, że wszystko jest w porządku. Trochę to trwało, nasze rozstanie, prawie 9 miesięcy, ale cóż, po co coś robić, jeśli się człowiek zmusza, trzeba coś robić, jeśli się coś kocha i... Wróciło to wszystko do mnie, wróciło i nagrywamy, nagrywamy podcast autorski. Jeden z niewielu ostałych podcastów autorskich. Hmm, podcast nie tylko dla Orów. Od 11 lat. Specjalnie dla Was. Lecimy dalej. Drugie śniadanie. Z moją siostrą i nie tylko. Zapraszamy do reklamy. Gosia z podcastu z Niemiec. Zapraszam Was do słuchania mojego ulubionego podcastu Nie tylko dla Orłów. Bez emocji Kocham Cię Sosnowcze! Zapraszamy na autorski podcast pod nazwą Głos Sosnowca. Świat. Miasta, miasteczka, które nazywa się Sosnowiec. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, ja, Tymczasem owo poranne wykrzyczane przez okno kocham cię Sosnowcze było absolutnie szczere. No, czas się kurczy tutaj. This is just a test of the Zegnamy. Zegnamy. Jeszcze od mikrofonu. Jeszcze? Jeszcze tak Halo, i teraz. Halo. Radio Poznań. Fala 270, 30 metra. Dore mi do do, mi do do mi Hello. Hello. Hello. A gdzie było? Where? A gdzie było łe? A gdzie było łe? Na no, łe, na no, no Dobra. Jedziemy od początku? Od początku. Nie ja chcę do domu. Jeszcze raz nie ma. Doni do do mi. la. Fa, Panie inżynierze, czy to urządzenie, które pan trzyma w dłoni, w odpowiedni sposób odda barwę mego głosu? Zapraszamy Państwa do naszego studia pocztówek dźwiękowych. Tylko u nas możesz nagrać życzenia wraz z melodią i przesłać bliskiej osobie. Tu również tanie obiady i podnoszenie oczek. A powiedz Wójtowi, co to są w ogóle za obrazki? Co to są za buźki? Serdecznie, serdecznie witamy śniadaniowo, bo śniadaniowo trzeba coś zjeść czasem rano, nie? I stoimy przy lodówce fajnej. I tu mamy Heleno Śiloda y, w Tolek. Czyli piątek? Nie, my nie. nie odliczamy dni. Nie, a co robimy? My tu, jak chce się po prostu dostać prezent, to się odlicza takie duże buźki. Aha. Wtedy można tylko dostać prezent. Aha, czyli, ale to jest ze względu na śniadanie, czy nie? Czy po prostu? Nie. Nie? A co? No to, to, to dlaczego? Te buźki? No nie, nie rozumiem, czym jest, dlaczego prezenty z tymi buźkami. Powiedz wujkowi, a czemu mnie ja. wypychasz? No proszę sama mówić. Mamo, o co chodzi z tymi prezentami? Chodzi o to, że Helenka, jak sobie coś wymarzy, na przykład jak chciała strój Meridy, to miała powiedziane, że musi zebrać 40 buziek. Mhm. Jedną buźkę się zbiera, dostaje się mhm. za, z, za to, że się samemu śpi od początku do końca w swoim łóżku, w swoim pokoju. I jak całą noc się prześpi w swoim łóżku, w swoim nie, pokoju... Bez psów. Bez psów to wtedy się dostaje jedną buźkę i jak Helenka Aha. spała 40 dni to dostała prezent to było za jedno dni przecież, a to było za dwa dni no dokładnie, także to się zbiera na coś ale to nie jest Ach, związane, co, bo... że Wielkanoc 40 dni, Jezus Mark coś stał, nic takiego, nie? Nie, no bo tu masz 40 dni, a tutaj wyżej masz 15. Aha, aha. Więc y, to zależy aha, od y, skali prezentu. Jak aha. jest prezent duży, to wtedy więcej buziak. A jak prezent mały, Wielkanocne to mały. klimaty mamy i to myślałem, że coś może związane z tym. Helena, zatem y, y, kończymy to wejście. Na co zbierasz teraz? Na co teraz? Na strybę. Nie, już masz. Nie ma stroju Belli. Aha. Nie wujku, bo to jest tak, że Helenka ma trzy stroje. Aha, ma strój aha. Elzy, ma strój Meridy i strój Roszpony. Ale hmm. i tak najładniejszy jest ten, który ma jej kuzynka Gaja, czyli strój Belli. Aha. I też trzeba kupić. Ma najładniejszy. Ma Zawsze, ona ukrywa, kochanie, tra... ona ukrywa.. Ona ukrywa przede mną maskę. Belli. Zawsze hmm. trawa u sąsiada jest bardziej zielona niż tak, u nas tak. do. Dobrze. Dziękujemy bardzo i... Dziękuję, Helena. Dziękuję. Słuchamy podcastu nie tylko dla orłów. Widzę miast wielkich miast i noc jaskrawa noc, pustynie, plaż miejskich plaż i klaksonów gra na pamięć znam miasta rytm i świt, kamienny świt, i ciszę tych godzin złych, których nie chce nikt. O świcie każdy jest sam. Wśród blednących niskich gwiazd, chłodnych gwiazd, w kominach gdzieś drzemią sny. Taki szepczą to świec, a chmury już budzą się. I wiesz, wiesz jak to jest, najbardziej tu nie macie. czwarte urodziny Radia S. Uwaga, uwaga! W trzech punktach Centrum Poznania będziemy... Puszczać kaczki i lać wody. Po raz pierwszy o 10.00 na Placu Wolności, potem w samo południe na Starym Rynku, a w granicach około godziny 15 pod okrągłakiem. reporterzy Radia S będą czekać na amatorów kaczek, niekoniecznie dziennikarskich oraz lania wody. Tym razem z bombelkami. Pierwsza osoba, która odnajdzie naszego reportera otrzyma od nas niebanalny upominek. Przedtem jednak musi podać hasło, które brzmi Nas się słucha od ucha do ucha. Czekamy na was o 10 na Placu Wolności, o 12 na Starym Rynku i o 15 pod okrągłakiem. Na pewno nie zabraknie szampana. Otóż ja panu odpowiadam taką rzecz. Jaki snajper, taki zamach. Ty chuju, Mały! Panie redaktorze, ja w przeciwieństwie do niektórych innych nie odmawiam zasług poprzednikom, ale to była jednak przede wszystkim zasługa. Filipa Dawidzińskiego. W tej chwili pochodzą kolejne osoby, które idą ze Starego Rynku, podchodzą do nas, otrzymują szampana naszego rodzinowego, otrzymują też kaczuszkę, kaczuszkę dziennikarską. Trwalę, no, tak. Pierwsza osoba, która odnajdzie naszego reportera otrzyma od nas niebanalny upominek, między innymi zaproszenie na kolację z kaczką po pekińsku. Przedtem jednak musi podać hasło, które brzmi. Nas się słucha od ucha do ucha. Czekamy na Was o 12 na Starym Rynku i o 15 pod Okrąglakiem. Na pewno nie zabraknie szampana. Barara, barara, barara, barara, barara. Barara. taki późno-lunchowy późno i późno-lunchowy czas to znaczy, że trzeba coś zjeść i przechodzimy do najlepszej restauracji w Poznaniu w Browarze projekt Kuchnia mojej szanownej siostry, chciałbym się spytać tylko o danie dnia, co dzisiaj polecacie schab schabowy, mów schabowy bo dobry był Codziennie polecamy przepyszne różne rzeczy, a dzisiaj mój brat zjadł schabowego ze świni złotnickiej, z ziemniaczkami młodymi i z kapustą. Zostawił trochę ziółek, bo my dajemy też ziółka lokalne, także było, było pysznie, jest pysznie i będzie pysznie. I to wszystko. Dziękuję. Zapraszamy. Tak, Zielona Kuchnia, nie projekt Kuchnia, Zielona Spiżarnia jest e, projekty mojej siostry, zatem dziękujemy i lecimy dalej, e, już na jedzeni. Tu radio, przepraszam, tu podcast. Nie tylko dla orłów. Minęła pierwsza. Najwyższa, więc już pora na wiersze po pierwszej. W starych szufladach są stare listy, a w książkach zasuszone kwiaty. Jak to miło blondrować wśród starych papierów. O świąteczne godziny pełne złotych szmerów. O natchnienia jak kolumny złote. Rzeczy miłe, ponure i jasne. Dobrej nocy, ja za chwilę zgasnę. Światło moje cichnie jak muzyka. Ten promień niech zostanie. Ja znikam. Idź <grym> stąd, czekaj. <grym> z nas nagrywa. Idź do łobuzie. <grym> <grym> Było śniadanko, był lanczyk, a teraz czas obiadowy. Um, Usiadłem sobie w pizzerii w zasadzie można być w restauracji Donatello na ulicy Grumwalskiej. E, spotykam się tutaj z przemiłą e, Małgorzatą. Małgorzata jest Rudą Dziewają po 40. No trzeba tak powiedzieć, wprost. E, no i Małgorzata rozmawiała z Anicetą. E, Aniceta Gocha. Ja wie, wiesz co, nie słyszę i nie rozumiem ani jednego, ani drugiego, bo nadajecie mi na dwa ucha. Tak, e, Gocha rozmawia z Anicetą. Gocha i Aniceta to w ogóle są dziewczyny Z czasów moich studiów z, obydwamy, z obydwoma się kumplowałem Ale z żadną, mówiąc szczerze, się nie bzyknąłem Z żadną Żeby ktoś nie myślał, że Ja tylko się spotykam z dziewczynami po jedno Kocha była fantastyczną koleżanką Od wszystkiego, taką naprawdę przyjaciółką Aniceta. Ale Aniceta jest równie Przemiłą dziewczyną um, Tak, Gocha mówi Rób jak uważasz, ale uważaj jak robisz Jest takie przy, przy, przy, przysłowie siedzimy sobie z Gochą razem Gocha przyjechała swoją Skodą, ja przyjechałem swoją Alfą i cóż, trzeba coś zjeść Gocha zamówiła pieruszki ze szpinakiem ja zamówiłem zwyczajnego schabowczaka takiego bardziej ładniej my jesteśmy w innym świecie w ogóle tak. muszę mu powiedzieć, że Gocha ma niezły dekolt dzisiaj i Gocha lubiła zawsze. Ona była na kierunku takim trochę fashion design, jak to się mówi po polsku, czyli projektowanie tkanin. Dziękuję. Dostałem właśnie zupę krem borowikowy. No i um, tak to wygląda. Małgorzata rozmawia, a ja cóż zajmę się konsumentą zupy i wrócimy do Was za chwilę z tej samej restauracji. Um, no, no i tak to Będziemy w kontakcie, tak? Czyli nie widzimy się, tak? Z cytą. No, O, to dobrze. Ja. O, jak dobrze. Tam? No, nie dobra. będzie mnie nikt tutaj marudził. Zatem co o nicety Małgorzato? Czemu się nie widzimy? Czemu się nie widzimy z nią? Bo nie ma czasu, tak jak ty. No, ale ja jestem ciągle w, w rozjazdach. Ona też? Mhm. mhm. Dobrze, Małgorzata jest miłą, fantastyczną dziewczyną po 40 Eee, mam dobrą zupę, mam dobrą zupę. Tak nie, daj, nie wyjadaj mi... dobra, trochę mnie wyjedz zupy chciałem się spytać o Twoje um, rozmawiałem dzisiaj trochę o Poznaniu chciałem Ci się spytać, czy Poznań Ci się podoba? czy się zmienia na lepsze, czy na gorsze? zmienia się na gorsze jak to możliwe? no, no co jak tym? to możliwe, rozejrzyj się ile jest reklam ile jest okrutnych budynków, które w ogóle nie jak się mają jedynie y, Grunwald się w miarę jeszcze dobrze, dziękuję stary, bardzo i stary. to tyle w tym Grunwald. wejściu dziękuję, Poznań jest fantastyczny do usłyszenia Słuchacie podcastu nie tylko dla obu. Prosimy Radio Słuchacza za podbliżenie się do Witamy z drogi nad morze. Stwierdziliśmy, że warto wyjechać. Wyjechać można by to powiedzieć, rodzinnie. No, tak. tak, tak, rodzinnie. Dobrze, no to jedziemy. Dziękujemy. To wszystko na dzisiaj. Serdecznie witamy już około obiadowo i jesteśmy w samochodzie, a w zasadzie zatrzymaliśmy się na chwilę na małą kaweczkę, herbateczkę. No i tak jak powiedziałem, mamy chwilę wolnego, chwilę wolnego popołudniowego. Chwilę wolnego popołudniowego, no, tak się powinno mówić. I stwierdziliśmy, że skoczymy do mojej mamy i Heleny nad morze, albo co, bo mamy taką możliwość w radiu, w podcaście, w zasadzie przepraszam, w jakim radiu, w podcaście jest wszystko możliwe, zatem w 19 sekund udajemy się z Poznania do rewala i tam moja szacowna mama i Helena i inne dzieciaki i też rodzina nasza niemiecka się znajduje. No i cóż, warto dotknąć plaży, warto dotknąć polskiego morza, warto posłuchać mef, no i warto posłuchać medus morskich, które na pewno dzisiaj wydadzą jakieś dźwięki. Zatem, zatem zapraszamy i lecimy dalej, lecimy dalej. Serdecznie witamy. Znajdujemy się nad Polskim Morzem oraz znaleźliśmy potwora morskiego, który wydaje jakieś dziwne dźwięki. Potworze, chciałbym się spytać, co to tak szumi? Co to tak szumi? No. Tak, to jest chyba meduza morska, która tak właśnie. Serdecznie witamy nad morzem. No i tak to przyjęliśmy na chwilę. Albo co? Bo można. Kalena, moja szacowna mama, no i może, i dużo piachu, i wypijemy kawę i wracamy z powrotem do Poznania. bo co? Bo możemy. I taki właśnie dzisiaj podcast na szybko, na naprawdę, tak możemy powiedzieć. I na co jeszcze? Na maksa, na 100%. Podcast nie tylko dla orłów, powraca na chwilę. I cóż, dajemy radę. Słuchacie podcastu nie tylko dla orłów. To miałby ja głos? Tak. Teraz już jakiś Teraz Deutsche Welle. E, chciałem się spytać, bo ja słyszałem, znalazłem tu, jesteśmy blisko niemieckiej granicy, a bo ja tutaj. Tak meduza. Chciałem się spytać, czy wuję ja na tej taksówce jeszcze ciąg ciągle? Zorabią sobie, tak, sobie, tak. jestem tak wycistą. Dobrze, chciałem się spytać, czy imigrantów bo ja dużo wozi. Wyobraź sobie, że nie Tam z dubrownika ale... do, do Angeli, tu i z powrotem. Nie, jeszcze nie, ale nie? jak przyjeżdżali na początku do Hamburga, tak, to e, ci emigranci, ci biedni emigranci, ci biedni u Z Polski? Nie, nie, z e, krajów arabskich, czyli z Syrii i tak dalej, Afganistan, Irak. Tak? Mieli, mieli bardzo duże pieniądze, sobie, bo jeździli taktówkami po Hamburgu, za Aha. Hamburg Aha. i policja się tak zdenerwowała, że zabroniła im jeździć, a nam ich brać, Aha. bo jak oni przyjeżdżali, dostawali pieniądze od rządu niemieckiego, hmm. ale korzystali z tych pieniędzy i mieli najlepsze jeszcze, sorry, bo przerywam, iPhone'y, najlepsze z możliwych e, telefonów i tak dalej, i tak mhm. dalej, środków technicznych, których my, biedni Europejczycy, nie możemy mieć, bo są za drogie. Mhm. Transport. Jeszcze macie jakieś pytania, towarzyszy? Tak, chciałem się spytać, e, chciałem się spytać o, nastrole, o nastroje w, w NRD i jak tam... W NRD? E, w, w NRF, e, przepraszam. Nastroje... I, I jak tam Angela i jej podobny wybór na kanclerza? Ange, e, wybór Angeli jest bardzo problematyczny, następny wybór Angeli tak? jest bardzo problematyczny, bo społeczeństwo się na nią denerwowało. Tak. Między innymi to była moja też kanclerin, tak? ale w tej chwili już chyba jej nie wybiorę, bo Aha. poprzez to, że ich zaprosiła serdecznie do nas, to rezygnujemy z takiej kandydatki w następnych Aha. wyborach, bo jeszcze można zaprosić drugi milion albo trzeci. Aha, dobrze. Ale tak na poważnie, jest jakiś problem z tym wszystkim? No, wiesz, że tak powiem, Ludzie się burzą. Że się burzą. Ludzie się burzą, dlatego, że oni są aroganccy, agresywni, gwałcą kobiety, kradną, napadają. napadają cały, Całymi grupami napadają na, na kobiety. Nie dosyć, że tam seksualnie, belestikąg jest seksualny, to na dodatek jeszcze okradają. Także są to... Tak, Uważam, bo ten. chciałem powiedzieć, kurwa, gdzie on to puści. <grym i gierzyś> gdzie to puści? Tak, to był korespondent, <grym i gierzyś> ale <grym i gierzyś> Nie, nie. To był korespondent e, e, berli, Berliner Allgemeine Zeitung i w takim razie wszystko będzie e, w gazetach jutro. W jakich? Tak. E, no, no, no. No, Nie, w naszym dzienniku i w tych sprawach. Dobrze, w takim razie nastroje są e, mieszane. Nastroje są bardzo mieszane ze wskazaniem na bardzo złe. Dobrze. Dziękujemy w takim razie i au wiedersehen. Au wiedersehen. Yeah słuchacie podcastu nie tylko dla orłów serdecznie witamy, dzień dobry dzień dobry, to jest redaktor Filip i redaktorka Helena Chciałbym się spytać mamy atrakcję, co to jest za atrakcja? Kula. ale jakie? Kula w wodzie ale jak kula w wodzie to nie tonie? nie ale kula w wodzie z człowiekiem w środku tak dokładnie z kim? z tobą tak. Tak, właśnie słyszymy teraz tutaj te chlusty. I chciałem się spytać, ten pomarańczowy żeton to po co pani ma? Eee, żeby wejść do tej kuli. Aha. To jest taki jakby nasz znak, że można wejść do kuli. Okay. I w tej kuli co pani robi na przykład tutaj najbardziej? Nie, można się bawić, biegać. I co jeszcze? Przepraszam, ale muszę już iść. Tak? Dobrze, a wróci pani potem po, po, po kulowaniu? Tak, jutro. Dziękuję bardzo. Zatem wejście nadmorskie i lecimy dalej, lecimy dalej, a w zasadzie jedziemy, jedziemy do Poznania, no bo tak to jest, trzeba wrócić na kolację. O 17 ma się zacząć, ale nie mów nie ma, tylko otwarte to zostaw. Nie ma. Nie. A czemu mówisz ma. A krótkie? Nie ma. nie ma. Nie ma. Nie ma. Tak, nie ma. Nie ma. Nie ma. Tak? Ale to trudne jest. <głos> Łatwych zadań nie daje. Proszę. Halo, halo, Radio Poznań. Fala 270, 30 metra. Minęła godzina 20:40. Nie wiem, czy tu się można przejść, To chyba nie to można. Można? No. można? no to chodźmy, dobrze. Poznański spacer, ulica... jak to jest ulica? Półwiejska. Półwiejska, czyli... E, e. Boska Półwiejska. Aha, no tak. Nie, no, nie wiem, czy właśnie no, kiedyś ja była Boska, wioska. bo kiedyś był ten... Kiedyś był plan, żeby ją zadaszyć, żeby ją ładnie zrobić, żeby w ogóle zrobić taki ten deptak, jak w Mediolanie. No właśnie. Jest, tak, jest coś w tym stylu, ale... Nie wyszło. No nie wyszło, no może jeszcze to się uda kiedyś, ale... Ja już nie żyję, więc się nie uda. Żyje, żyje. Rozmawialiśmy ostatnio i, i on ten miał problemy z roskimi i po prostu I zmienił tożsamość. Tak, a, tak, okay. tak. Spokojnie, spokojnie. Nikt nie umiera nagle. <laughs> Nawet miłość, <laughs> więc... Na górze jest, nie wiem co jest na górze. Polski Park. Chodźmy tu w prawo. Tędy. Co mamy dzisiaj w planach? Tego nie wiem, widzę leżaki są. Ludzie siedzące na leżakach. Możemy się tam rozleżakować na chwilę, co myślisz? Tak e... idziemy, idziemy. Słyszycie już. Słyszycie. Słyszycie już w moim głosie zadyszkę. Zadyszka w tym wieku tak już, już jest. Jestem w zasadzie jednym z najstarszych polskich podcasterów, znaczy Borys ma najwięcej lat, ale ludzie w pewnym wieku już nie powinni nagrywać, ale ja wciąż nagrywam. Przez łąki przez pola będzie fasola w każdym razie nie. Tak, Idziemy sobie usiąść na leżaku. Taka chwila relaksu w Poznaniu. Witam Was w ogóle z Poznania, już, już to powiedziałem. Ale dzisiaj taki krótki, mały, sympatyczny podcast poznański. Siedzimy sobie, e, odpoczywamy sobie, jemy ciasto. E, ten... To jest e, pomimo tego, że zadałeś pytanie mamie, to ja ci odpowiem. E, to jest nadajnik z Radia S z Poznania. Żeby, nadaje radio. I właśnie jesteśmy tutaj zaraz na Półwiejskie, zaraz przy Piekarach. Tutaj, gdzie zaczynałem moją karierę ra radiową. Serio? no ja kiedyś byłem radiostem znanym. Teraz jestem już tylko zwyczajnym podcasterem. Z dziesięcioletnią, z jedenastoletnią historią. Zatem yy, siadamy na leżakach i zakupiłem, aha, jeszcze w sklepie porannym yy, najlepszy majonez świata. W zasadzie sos tatarski, z Pegaza. Najlepszy, najlepszy po prostu z Żadne helmansy, żadne tam pierdoły inne. Tylko, tylko Pegas z Wołczyńskim, z Poznania. Zatem minutowe prawie wejście. I cóż, i tyle. A ty w telefonie znowu. No dobrze. Nie pogadamy dzisiaj, nie pogadamy. Zatem do usłyszenia. Za chwilę. Godzina 22 Dobry wieczór Państwu. Będę miał przyjemność spędzić z Państwem pozostałą część dzisiejszego wieczoru. Tak więc siadam sobie wygodnie w moim fotelu i.. Ale Dawidzińska, dobry wieczór, z dnia. To już nie bajka, to już prawdziwa walka, kandydacina, fotel prezydenta. Miasta Poznania ruszyli do walki. W się dnia. specjalny raport w tej sprawie. Materiał Karoliny Słotinskiej. Dzisiaj kandydat na, pre na prezydenta Prawa i Sprawiedliwości, Jacek Tomczak, oświadczył oczywiście, że nie ma nic wspólnego e, z materiałami, które uzyskał e, w wyniku e, wyborczych przesłanek e, głosu wielkopolskiego. Zapytałam w tej sprawie e, oczywiście e, samego e, prezydenta i jego kontrkandydata, jakim jest niewątpliwie Maria Pasło-Wiśniewska. Pasło E, dziękuję moim montażystom, e, Karna socińska puszna. A w siednia, e, czas na sondę. Dzisiaj pytamy Państwa zgodnie z naszym tematem dnia. Czy boisz się zatrucia grzybami? Odpowiedź o treści tak. Wysyłajcie numer 7101, o treści nie, na numer 7101. Bardzo Państwu dziękuję za nagrodę, którą otrzymałam. To dzięki Państwu uprzejmości, dzięki moim telewizom Mogę być najlepszą dziennikarką palski. a teraz kolejny materiał, Janna Dytz. W Poznaniu dzień minął bardzo przyjemnie. Dzisiaj Słonko wstało o 6.15, a mało kto wie, że zawsze wstawało o 7. Zapytałam naszych metrorogów -ro -ro o to, jak będzie wyglądała pogoda na najbliższe dni, także na wybory. Meteorolodzy nie chcieli wystąpić przed kamerą. Mówili, że mają ciężki, bardzo ciężki orzek do zgryzienia. Chociaż nie uważam, by to była prawda. Oczywiście do sprawy będziemy wracać. Janna Dytz, Puls Dnia! Pasmo wieczorne informacji kulturalnych, informacji z kraju i ze świata, informacji przede wszystkim z Poznania. A dla Państwa oczywiście mówiła najlepsza prezenterka w tym kraju. Aneta Dawidzińska, a na koniec jeszcze, proszę Państwa, skrót informacji i przypomnienie materiałów Romka Wawrzyniaka z wczoraj na Państwa życzenia. Mogliby Państwo powiedzieć, że w Poznaniu nie dzieje się wiele. Oczywiście, to nieprawda. Dzieje się bardzo, bardzo dużo. Wie o tym 14 Katarzyna, która napisała do nas maila. Droga redakcją, proszę więcej, emitujcie Olka Przybylskiego, ponieważ... Ta pani, której nie potrafię wymienić nazwiska i chyba ona też ma z tym problem, nie jest w moim guście. Karolino, specjalnie dla ciebie, Romek Wawrzyniak. Puls dnia. Du, du. Koniec. Możesz wysłać. Dobry wieczór, państwo. Katarzyna Andrzejczyk, pagada. Państwa... Piszam do mnie, że pogoda zapowiadana przeze mnie się nie sprawdza, ale dzisiaj aura nam będzie dopisywała. Od dzisiaj mogą już Państwo być pewni, że pogoda się sprawdzi. Dziękuję. Słuchacie podcastu nie tylko dla orłów. Z ostatniej chwili. We wspomnieniach nie grzebie wyczerpane Poniekąd i już nie czekam na ciebie Sto pięć dni, dwie godziny, dziesięć minut, sześć sekund Północ, poniedziałek. Imieniny obchodzą Maria i Nikodem. Wieczorny Poznań, Małgorzata. Nie, nie, nie. Ja już myślałam, że ty z tego Nie Wieczorny Poznań, wieczorna Małgorzata. I najlepszy jest w Poznaniu. Wieczorny spacer z najlepszą przyjaciółką. I Małgorzata, chciałam cię spytać, co sądzisz o internetowych związkach? Dobrze, to była Małgorzata, która poznała bardzo przystojnego e, pana. E, i, e, e, portal nazywa się e, Ruda dla PL i tam kocha jest taka ruda bardzo bardzo. I jeśli chcecie, właśnie, ale już tam dawno nie ma, bo ona już chłopakiem to już tam od pewnego czasu, nie? Ale, ale ten www.rudanatelefon.pl i tam ten... Ała. I ten... W każdym razie e, dzisiaj mały podcast o Poznaniu. Chciałem się spytać, e, chciałem się spytać e, jak Poznań? Bo to chyba, trochę mi się wydaje, że ładnieje. Czy to prawda? Nie połączę tych miejsc. Moja kochana Poznańska wieś. Ale to, bo ty pracujesz w Szczepankowie, mieszkasz gdzie indziej? <laughs> ja to po prostu to... wracam, to jest zawsze. Gdzieś tam z Europy wjeżdżamy do Poznania aha, i widząc no. te reklamy i tę ochydę reklamową no. i na moją kochaną wieś. Mm -hmm. No tak, ale przejeżdżałem się jako pięknego centrum poznania, które <grym> mają otworzyć kiedyś, niedługo. Mówisz o kaponierze? No to też, też, no. No bo no. to się trochę spóźnili na no. euro. No, na euro mają otworzyć, minęły cztery <grym> lata i tak to jest w każdym razie. Wydaje mi się, że trochę się tu po, poładnia nam się, tak powiem, taki neologizm ten Poznań. Ładnie to by się No Ale już tam Jaśkowiak mówił, że będzie już tutaj mowa, co, nie, bo my obydwoje jesteśmy grafikami komputerowymi, i mamy w ogóle zboczenie, no, mamy... No ten prezydent, co tu mieszka, a to idziemy chyba o Placu Kolegiackiego właśnie. No idziemy tu i tam, tam na samochód. to to kiedyś poznałam, e, pijąc z nim na imprezach, ale cicho. Ale on plastykiem miejskim jest od 30, od lat? lat? No, nie strasznie wiem. długo. On jest y, młodszy od nas. Ja Poryżku. wiem, ja wiem no, ale on jest strasznie długo tym plastikiem miejskim. Jakoś nie, mu to nie on idzie. on dopiero zaczął niedawno I trochę liczę na to, że wreszcie weźmie się do pracy. Aha, to, prostu... to może nie ten libicki. Nie wiem, czemu oni się myli. Bo tam jest kilku libickich. Aha. Jest A ty mnie libickujesz i... dalej? Po, ty, po, ty, po tylu latach, to Ci mówiłem zawsze te wszystkie niedobre rzeczy? To jak to powiedzieć? Trzeba Cię traktować jak przyjaciela specjalnej troski. Aha, dziękuję bardzo, bardzo. bardzo I radowa. wtedy się da. Wtedy się da. Bo, proszę, zatem kończymy tę audycję. tutaj się robi niebezpiecznie. Rowery miejskie z Poznania. po trzech winach. I od, tak, od, od to, to dzisiaj podcast to jest z kobietami, e, kobiety nie wszędzie, kobiet. nie z kobietami, nie no bo było już tam Helena i różne inne, i... ale teraz i... wejdziemy, nie. gdzie, byłeś tu na tarasie? Nie, tu nigdy nie byłem. a co Zolim to jest? Nie, a tu jest jakieś fajne, fajne takie z na... dziewczynami, jest knajpa, ale wejdziemy, może chociaż nas sprytka, jest taki widok, że, ale na taras? Tak, nie wiem, już My chyba wiemy... zamknięte, nie? Teraz zobaczymy. Paraz do 22, a tu już jest trzecia w nocy. Spóźniliśmy się 10 minut. No widzisz? Dobra, jutro musisz ty sam przyjechać. No dobrze, bo przyjechałem. Spóźniłem się też, że na ślub, że ty wtedy wybrałaś innego niż ja i ten. A tak to byśmy. Olera widzisz? No, ale tak to jest. Jak gdyby wytrzymałam 16 lat z tobą, to nie bym wytrzymał 16 tygodni. No, tak to jest. No dobrze, jednak miałem pracę, że ten podcast się źle rozwija. Dziękujemy bardzo Małgorzacie za spotkanie i w ogóle. No nie wierzcie, w co to ona tam mówiła. Ale Filip zawsze kłamie. Nie, nie kłamie. To jest podwójny świat. Filipa D. No. Dobrze. To. Dziękuję. Wyłącz to. tylko dla orów. Halo, halo, radio Poznań, fala 273 metra. że będę słuchać. Tak. Słyszałam, że pani boje się w podcastach. <słysza> tak. jak, tu, jak tu prowadzić wywiad? <słysza> tak. Szczególnie w jednym takim boskim. Tak. tak. ten dzisiejszy podcast Nie będziemy tutaj za długo mówić, no bo wiadomo, skoro jest późna pora wieczora <słysza> i leży w łóżku. No to trzeba w momencie przestać nagrywać i wziąć się do roboty, czyli do montażu. O tym mówię, o tym mówię. Oczywiście, że o tym. Chciałbym się pani spytać, bo pani w języku angielskim jest bardzo biegła. prawie 23 lata swojego życia. Nie chcę pani tutaj o akcent e, prosić znowu za matki, ale chciałbym się... Ale proszę się uspokoić, proszę się uspokoić. Chciałbym się spytać, e, czy redaktor e, tych e, ponad dziesięciu latach y, na wygnaniu gdzieś w w i w różnych krajach. Czy słychać w nim taki akcent inny? Bo on wiadomo jest z Poznania, Poznańska Kapera ale czy słychać w tego? Nie. nie. Dziękuję. bardzo <śmiech> za tą bardzo wnikliwą i wyczerpującą odpowiedź. W takim razie e, tak, co to było? Dobrze, nie wnikamy. E, chciałem tylko powiedzieć, że bardzo dziękuję za ten podcast, bardzo było mi miło. Bardzo. I cóż, drodzy słuchacze. Życzę Wam <głos> miłych snów i owocnej nocy. Jeśli słuchacie tego wieczorem, jeśli słuchacie tego w ciągu dnia, to hmm, też można. Ale w... tak podcast został zrobiony, że w zasadzie można powiedzieć że załączył wszystkie, wszystkie pory dnia i było śniadanie i było pobudzenie poranne i było potem. <głos> powiedziałem? Nie, nie, bardzo dobrze. Nie. Pobudzenie poranne, tak Aha, podoba mi się. Tak. w takim razie dziękujemy za słuchanie podcastu nie tylko dla ufli. Jeden z najlepszych polskich podcastów um, autorskich wciąż nadaje. Z małym przywami, ale nadaje. Nadaje się. Nadaje i nadajemy wciąż dla najlepszych słuchaczy. Czerwek Piotr Weiner, z Krakowa. Mocna ekipa Pozdrawiamy Piotra, pozdrawiamy Pawła z Rzeszowa i, i pozdrawiamy Pawła yy, Duraja, też jest super, i Rfała, to Borka i pozdrawiamy cały Śrem w ogóle. Śrem jest jednym z ładniejszych. Przepraszam, mam pytań, oni? I tu wszyscy przyjadą. Jutro, tak, ale jutro je nie mamy. Okej, okay. okej. Okay. jeszcze raz zasłuchanie w bardzo moim towarzystwie zaczęliśmy z tą Panią rano i kończymy z tą Panią wieczorem. I jak to za chwilę usłyszymy, zostajemy dłużej. I tyle. Dobranoc. Dobranoc. O, skąd ty wiesz tyle siły? Z, z ciebie. Pięknie wyglądasz. Słuchaj, może zostaniesz. A myślisz, że chce mi się teraz gdzieś iść? Może zostaniesz tak w ogóle? A nie jest dobrze tak, jak jest? Jeżeli tak coś zmienić, to może trzeba to było zrobić 15 lat temu. Wtedy, wtedy nie miałem czasu. A teraz masz. Teraz? Mhm. Teraz to jest, teraz. Nie tylko dla samotnych. Nie tylko dla żonatych. Nie tylko dla Polaków. Nie tylko dla orłów. Już całe miasto śpi. Spokojne myśli. Dziękuję. Dziękujemy. Teraz, gdy znamy już program audycji, prosimy fonoamatorów o wysterowanie odbiorników. Flaszkę i do domu.